Ta, ta, ta, e! E. O, ta muzyka pragnie słońca Ona pragnie słońca Przyjacielu, przepraszam przez za szywdy Boże mój dzięki ci, że jestem żywy Rozpędzam chmury na niebie, dla ciebie Tednemu człowieku chce bardziej po Ci potrzeby Jestem doktorem i wierzę na formę Jeszcze wnet w sobie, ruchy nieudolne Bracie, zmów ze mną, patrzysz, wykonaj wreszcie krok, na którego nie było starcie Przez czas ten, który był koloru brown sugar Przez czas którym wąchałeś ten biały puder Zostaw to i weź choreografię weczuj to ten poziomek, na chuj tam szapiesz Graj w to ze mną, bo wychodzisz, sam widzę, że już do tego chodzisz La la la la la la la la la, la, la. Hey, Graj w to ze mną, bo widzę, Rap nie do końca, ta muzyka prawie słońca Więc graj to no bo chodzisz, widzę jak do tych chodzisz